Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Prawda, Prawda. Tajna historia Polski Witam Państwa. W studiu Polskiego Radia Olga Braniecka i mój gość Zbigniew Gluza z zawodu historyk, z zamiłowania redaktor, współtwórca i prezes niezależnej organizacji pożytku publicznego znanej jako Ośrodek Karta, który zajmuje się dokumentowaniem najnowszej historii Polski oraz Europy Wschodniej. Archiwum Wschodnie, Archiwum Opozycji 5689, Indeks represjonowanych w związku sowieckim obywateli państwa polskiego. Słownik biograficzny Opozycja w PRL. Od zeszłego roku prowadzą państwo Dom Spotkań z Historią w Warszawie na Karowej, gdzie są bardzo interesujące spotkania i innego rodzaju przedsięwzięcia które też mają, jakby to określić, mają przywracać to, co chyba na zasadzie palimpsestu jest ścierane w pewnych okolicznościach, bo, bo pamięć sobie z tamtym nie radzi, nie jest w stanie tego w żaden sposób zagospodarować tego, bo to jest bolesne albo nieznane i tego się należy w takim razie bać, w związku z tym się ściera i na tym się pisze coś nowego. Czy Pan obserwuje coś takiego na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu? Rzeczywiście nasza konsekwencja może też w tym się wyraża, że my zachowujemy ciągłość i tak jakby te kolejne warstwy odkrywane dokładają się jedna do drugiej, a nie zapisują jedna na drugiej. To jest ważne i wydaje mi się, że taki odruch społeczny, jaki się wtedy w nas pojawił, zresztą nie historykach akurat, ci, którzy zakładali, nie byli historykami. Ja sam jestem z wykształcenia inżynierem i nas po prostu historia jakby pobrała dla swoich celów. To znaczy myśmy też nie do końca rozumieli, wchodząc w to, że zaczynamy jakąś nową zupełnie odsłonę swojego życia. I kolejne lata, kolejne kroki, karty w tej przestrzeni były dokładaniem się jednego do drugiego i rzeczywiście powstał obraz, i taki obszar, który jest no, w jakimś sensie całościowy i chyba rzeczywiście w tym różny od wielu innych przedsięwzięć, z którymi można by nas porównywać. To prawda, znaczy bardzo jest ważne, jaka jest intencja u podstaw. Jeżeli jest taka prospołeczna, to znaczy taka, która służy społeczeństwu, a nie sobie samemu czy sobie samym, z jakiegokolwiek punktu widzenia, czy chodzi to o jej indywidualną karierę, czy na przykład dobro polityczne, to to musi dać takie rezultaty. I właśnie to, że... zresztą oczywiście jak byłem pytany przy okazji 25-lecia, co uważam za największy nasz sukces, to, to mówiłem tak bardzo zdecydowanie, że przetrwanie, bo tak naprawdę to było najtrudniejsze w tym wszystkim, to znaczy różne rzeczy się udało po drodze zrobić, ale to, żeśmy nie upadli, nie mając żadnego stałego budżetu, na żadnym etapie tej aktywności, a mamy w tej chwili stuosobowy zespół, no to to jest jakoś znaczące. I w tym sensie Jesteśmy konsekwentni i rzeczywiście można powiedzieć, że ten obraz się dopełnia. On się jeszcze nie dopełnił, to jest cały czas w drodze, w różnych planach tego działania, ale to są kolejne kroki. Żaden z nich nie jest wyrwany z kontekstu, nie jest sam w sobie, nie jest tylko dla siebie. Zwracają się do państwa, do ośrodka karta, zwracają się ludzie, którzy szukają swoich przodków, chcą się dowiedzieć o losy swoich krewnych, no nie wiadomo, żyjących czy nieżyjących, bo przecież całe kresy to były według niektórych źródeł, bo przecież nie sprawdzałam wszystkich, zniknęło stamtąd milion siedemset tysięcy ludzi, Polaków, w tych strasznych czasach, kiedy tam nawała za nawałą przejeżdżała, czołgiem przez wsie i miasta i niweczyła to, co tam było. Bardzo długo ludzie się chyba bali, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi, wspominać nawet, nawet opowiadać dzieciom o tym, że był stryj, wuj, ojciec, babcia, matka, których nie ma, bo nie wiadomo, co się z nimi stało. No, znikli, zaginęli, zginęli, nie wiadomo, czy tego rodzaju przypadki państwo przyjmują, że tak powiem, do rozpatrzenia i starają się pomóc. Od tego się zaczęło. To, to archiwum wschodnie powołało do życia indeks represjonowanych, czyli takie miejsce, gdzie się zbiera dane wszystkich osób represjonowanych pod okupacją sowiecką. Znaczy wszystkich obywateli polskich w taki czy inny sposób represjonowanych. Dokumentujemy tu i ofiary śmiertelne i wszystkich, którzy przeżyli, a przeszli przez Łagry, zesłanie, różne koleje losu tam, gdzie byli bezpośrednio represjonowani. To już trwa prawie 20 lat i rzeczywiście ta dokumentacja daje bardzo różne wymiary. Po pierwsze wiele osób odkryło swoich bliskich, znaczy no najczęściej niestety tylko ich los, ale czasami się zdarzało, że także łączyliśmy rodziny, bo przychodziły informacje z różnych miejsc i dzięki temu można było przekazać wzajemnie. Bardzo dużo osób od, odkryło swoje dokumenty, dzięki którym mogli udokumentować własny los. Czasami bliskich sobie rzeczywiście tysiące ludzi szuka takich danych. Pod tym względem jesteśmy użyteczni, tym bardziej, że współpracujemy ze Stowarzyszeniem Memoria w Moskwie i w Moskwie i w innych miastach, ale w Moskwie jest centrala, która nam bardzo pomaga, jeżeli w Polsce nie ma informacji, oni przejmują jej i szukają na swoim terenie. Od tego się zaczęło. Rzeczywiście myśmy też zaczynali z przekonaniem, że około dwóch milionów represjonowanych na wschodzie trzeba udokumentować z imienia i nazwiska. Na początku była raptem lista katyńska jako jedyna, jedyny taki zespół danych. Teraz wiadomo, że tych represjonowanych było mniej. Na pewno było poniżej miliona. Liczymy, że to było około 600 tysięcy i w w tej chwili jest szansa, że przynajmniej co druga osoba zostanie udokumentowana w pełni. Takie są teraz możliwości. Paradoks polega na tym też, że ta dokumentacja okupacji sowieckiej porównywana z dokumentacją okupacji niemieckiej okazała się bardzo szczegółowa, detaliczna i no dokładna. Natomiast się okazało, że państwo polskie ani w tym wymiarze komunistycznym, ani później demokratyczne nie zajęło się tego typu pracą nad okupacją niemiecką. I z tego tytułu robiono nam zarzut, dlaczego my się zajmujemy tylko jedną stroną, tego cierpienia. No myśmy rozkładali ręce mówiąc, że no już samo to jest ponad nasze siły. Kilka razy ośrodek był bliski bankructwa, nie mając pomocy państwa na indeks represjonowanych, to no co dopiero okupacja niemiecka, gdzie skala represji była znacznie większa. Ale są środki w Niemczech, które się tym zajmują już od dawna. Można się do nich zwrócić z pytaniem o losy jeńców wojennych. Oni się przede wszystkim jeńcami wojennymi. Bo sama pisałam w sprawie mojego ojca do Tak, no tylko, że Bata Rolsen do tej pory odpowiadało tylko na indywidualne zapytania i tylko w pojedynczych sprawach. A tu chodziło o do udokumentowanie tego w całości. że myśmy byli nawet atakowani za to, że jakby pozwalamy sobie nie zajmować się stroną okupacji niemieckiej. Tak samo było na terenie instytucji Pamięci Narodowej. Ja co prawda mając doświadczenie z indeksem i okupacją sowiecką i jednocześnie po 2002, gdy Instytut Pamięci przyjął patronat nad indeksem, dzięki temu mieliśmy już stałe pieniądze państwowe, przyznawane przez parlament, apelowałem do kierownictwa Instytutu, żeby uruchomić drugi projekt całościowo dokumentujący okupację niemiecką w taki sposób. Poprzednie kierownictwo IPN-u mi odmówiło, mówiąc, że jest za późno na taką pracę i że już się nie uda. No ale jakoś nie, nie zrezygnowałem i jak się zmieniło kierownictwo, to tym razem te apele odniosły skutek i rzeczywiście Instytut Pamięci, a potem dołączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, razem powołali program, którego my jesteśmy realizatorem i w podobny sposób jak okupację sowiecką dokumentujemy teraz niemiecką, tyle, że, tylko, że tu jest dużo lepiej, ponieważ okupacją niemiecką zajmowało się wiele instytucji w Polsce, tylko, że były to rozproszone działania. Muzea meteorologiczne, instytucje odszkodowawcze i tak dalej. Ten program scala wszystkie dane z różnych miejsc. Tutaj rzeczywiście instytucje polskie zachowały się w ale praktycznie wszystkie oddają wszystkie swoje skomputeryzowane dane. Co prawda, ich nie tracą w tym sensie, że każda informacja jest podpisana przez instytucję, która ją stworzyła, no ale dzięki temu jest to ogólnonarodowy plan, do którego baza danych, zresztą już działająca w internecie pod hasłem www.straty.pl. W tej chwili jest ponad 500 tysięcy rekordów już tam obecnych i kolejne instytucje przekazują swoje dane, my to przetwarzamy i tam umieszczamy. Mm -hmm, mm -hmm. Do tej pory tylko Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie nie zdecydowała się na ze zupełnie niezrozumiałych nam powodów, nawet wszystkie inne instytucje w Polsce to zrobiły i to jest rzeczywiście takie zjawisko, naprawdę wreszcie będzie można tak wszystko to odkryć. Przecież my dokumentacji okupacji niemieckiej nie mamy do tego stopnia, że nawet w przybliżeniu do miliona nie jesteśmy w stanie podać skali represji. Wiadomo, że ta skala była wielokrotnie większa niż po stronie sowieckiej. Na pewno chodzi o kilkanaście milionów ludzi depresjonowanych w taki czy inny sposób, ale nie wiemy, ile ich było. Ale mówi pan, panie redaktorze, cały czas o terenie Polski, prawda? To znaczy Polski przedwrześniowej. Polski znaczy Połowa Polski, którą straciliśmy po 1939 roku bezpowrotnie i o Polsce centralnej i chodzi, czy zajmujecie się i stratami od dawna, stratami z ręki sowieckiej, a teraz jeszcze straty w wyniku okupacji hitlerowskiej. To jest straszna praca. Proszę powiedzieć, jak sobie Państwo z tym radzą? No to Przede wszystkim no, najważniejsze jest to, że to jest współdziałanie wielu instytucji, środowisk i, i bardzo to jest budujące, bo właściwie się wydawało, że w Polsce wszyscy się ze wszystkimi ścigają w, w różnych, w jakby w choćby w, w biegu do sławy, a tutaj naprawdę zadziałała taka jakaś solidarność zawodowa ludzi, którzy się tym zajmują. Właściwie wszystkie instytucje o prawie, wszystkie zrozumiały, że to jest dobro publiczne i że baza, która powstaje jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego. PL, pl tak. I pod, już, tym to, hasłem, pod tym hasłem w internecie to jest dostępne oczywiście te dane, pół miliona rekordów, które są w tej chwili to jest mały procent tego co tutaj być powinno no ale to jest jeszcze w procesie, jak mówią no, nie tak. wszystko to się dzieje to się dopiero zaczyna, to się to dopiero jest... zaczyna dziać tak. zresztą między innymi Bata Rolson udostępniło już wreszcie swoje zbiory w całości i Polska dostanie, to znaczy Instytut Pamięci Narodowej konkretnie przejmie cały ten zasób do użycia przez badaczy polskich. To jest kapitalna okoliczność. Myślę, że to będzie wiele milionów danych dotyczących obywateli polskich. Także nasza wiedza bardzo wzraśnie. I to też będzie pod tym samym hasłem? Będzie wykorzystane w ramach tego programu. To znaczy Instytut Pamięci będzie jakby posiadaczem kopii tych wszystkich materiałów z Batarolsem, a badacze działający przy tym programie będą wykorzystywali to, bo my przetwarzamy te dane, to znaczy my nie kompletujemy dokumentów, tylko próbujemy scalić wszystkie dokumenty w jednej bazie, tak żeby jedna osoba występowała raz z adresami do wszystkich źródeł, w tym mm -hmm, Bad Adolson, mm, mm, no ale najważniejsze, że jest po prostu to dostępne, no, do, do no tak, tej pory oczywiście, nigdy nie było oczywiście, w taki to jest sposób, bardzo w tak, tak. Zresztą tam jak się napisało, to się czekało parę lat, bo, bo jednak ci Niemcy odpisywali tylko, proszę się uzbroić w cierpliwość, mamy bardzo dużo zgłoszeń i tak ja no, czekam właśnie przez dzisiaj. obsługiwali tylko indywidualne zapytania, tak. gdyby napisał badacz, odpowiedzi by nie dostał, a teraz dostaniemy za chwilę po prostu całą tę dokumentację, to jest wiele, wiele milionów dokumentów. Panie redaktorze, można tylko pogratulować, bo rzeczywiście po latach bardzo chudych, pamiętam na przykład rok 2002 bardzo było wam ciężko z różnych względów. Nawet pan tego nie ukrywał, mimo że jest pan bardzo powściągliwym człowiekiem i nie uzewnętrznia swoich emocji. No Teraz już rzeczywiście chyba będzie tylko w tym sensie lepiej, że już nic nie zagrozi istnieniu ośrodka Karta, jego tego ośrodka różnym działaniom i niesienia pomocy ludziom, którzy dotąd byli jednak zupełnie bezradni i nawet nie wiedzieli dokąd się zwrócić. To już Teraz wiedzą. Taka moja idea fix, którą próbuję zarazić też Instytut Pamięci, bo musimy, jeśli to, musielibyśmy to zrobić razem. Bardzo liczę, że w przyszłości powstanie Centrum Informacji o Represjonowanych, całościowe, które by dokumentowało wszystkie represje nazizmu i komunizmu, także powojennego, żeby w jednym miejscu zeszły się wszystkie dane o represjonowanych ze strony totalitaryzmu. Wydaje się, że to byłoby nas, to czy jedynym takim przykładem może jest Jadwaszem w Jerozolimie, gdzie społeczność żydowska zadbała o to, żeby w jednym miejscu scalić dane. Było wszystko, Myślę, że Polska powinna też się wysilić. Powinna się wysilić, przy czym te milion siedemset tysięcy, o których mówiłam, to nie, nie mówiłam o stratach fizycznych, tylko mówiłam o tym, że stamtąd ci ludzie znikli. Jest nadzieja, że się u Państwa w tych zbiorach odnajdą. Dziękuję bardzo. Moim gościem w audycji z cyklu Tajna Historia Polski był pan redaktor Zbigniew Gluza, założyciel i szef ośrodka Karta, a żegna się z Państwem Olga Braniecka.